Bez nazwy! na Nabrałem kogoś? E, chyba nie. Ten podcast ma nazwę. Dzisiaj będzie chaotycznie. Będzie reklamowo. Będzie wielowejściowo. Mam nadzieję, że też fajnie. Mm. Mm. Niedzielny poranek. Mglisty bardzo, ale nie o tym. Chciałem wreszcie w tym 11 bodajże odcinku powiedzieć o konkursie, który zapowiadam no, jakby się tak dobrze na to przyjrzeć już od piątego? Piątego epizodu? Piątego odcinka Wsioka? A konkurs dotyczy samej nazwy. Wsiok. Jak wymyślałem nazwę, to sobie pomyślałem, że ten Wsiok to będzie akronim. Akronim to jest takie coś, że bierzesz pierwsze litery z jakiegoś dłuższego, kilku, kilku wyrazowego wyrażenia. Tak się to mówi? A mi się język dzisiaj plącza. To dlatego, no, że jest nieźle rano. Zakrypnięty jestem na dodatek. Właśnie w tym konkursie Cała główna rola polega na tym, twoja główna rola polega na tym, że wypisujesz sobie na karteczce drukowanymi literami wsiok drukowanymi literami, bo wtedy lepiej widać. Myślisz, co by to W mogło oznaczać? W, początkiem jakiego wyrazu mogłoby być S, początkiem jakiego wyrazu I. I to może być sa sam spójnik ale to też może być jakiś cały wyraz, na przykład inteligentny. Jeszcze nie zapominasz o o i o k, jak już ułożysz ładne, tak, ładne takie zdanko jakieś, no to... Y, będziesz mieć rozwinięcie tego akronimu w siok. Wchodzisz wtedy na stronę podcastu i w komentarzu y, wystukujesz ten akronim cały, to rozwinięcie nazwy WSIOK i czekasz na rozstrzygnięcie konkursu. I znowu zgubiłem wątek. Muszę się smarkać. Ach, cholerna jeśli. Ta. I dalej nie wiem, co chciałem powiedzieć. I to kończę tu wyjście. A! Nagroda! No, właśnie, bo jak jest konkurs, to musi być nagroda jakaś. Jakaś motywacja musi być. Yy, jaka jest nagroda, to nie wiem. Dobrze by było, żeby no, razem z propozycją tego akronimu, ro rozwinięcia rozwinięcie tego akronimu w siok, dawać yy, propozycję nagród. <grych> wiem akropny jestem, ale nie mam pomysłu co by to mogło być. No nie wiem, co wideł nie wyślę pocztą. Chociaż jakby to wygrał ktoś kto mieszka blisko. I sobie by przyszedł po te widły. No to, to mu je dam, nie? Bo wideł mam dużo. Co to jeszcze może być? Naprawdę nie, nie mam pojęcia. Może odcinek dedykowany tej osobie. Mogę zaśpiewać dla tej osoby. Tylko no niech da jakąś piosenkę, którą sobie życzę, żebym dla niej zaśpiewał. Tylko błaga. Nie po japońsku nic, ani po chińsku czy jakiemuś tam mandaryńskiemu. Chyba by było tyle. Na to wejście. Tyle. Nie musisz mieć mózgu, po prostu słuchaj. Nie musisz mieć wątroby, po prostu słuchaj. Nie musisz być heteroseksualny, po prostu słuchaj. Po prostu mnie słuchaj i kochaj swą mamę. Albo kogo tam chcę. Nie musisz mieć palców, po prostu wejdź Nie musisz mieć internetu, po prostu wejdź Ej, Nie musisz być zmęsły, po prostu wejdź Po prostu wejdź na mą zdrąbaną stronę I pokochaj mnie Nie musisz znać ojca, po prostu daj Nie musisz mieć pleców, po prostu daj Aj nie musisz kochać bananów, po prostu daj Po prostu daj mi tego komenta I z stąd Nie musisz tańczyć nago, po prostu bądź Nie musisz zjeść karpia, wigilię, po prostu bądź Nie musisz być ministrantem, po prostu bądź Po prostu bądź przy mnie i trzym mnie za rękę Albo za co tam chce, he, he, a będzie w Whatsapp Polski podcast rozrywkowo, odurzająco, odmóżdżający ww.whatsup.mypodcast.com www Daj się wejść! Depietro.pl. Pietrek, wstyd własnego adresu nie znać. Magia radia, a właściwie podcastu, dla ciebie minęło zaledwie parę sekund, a dla mnie... Dla mnie? Nie wiem ile. Być może godziny, być może dni. Odkąd nagrałem to poprzednie wejście, bo jeszcze nie mam pomysłu jak to poskładać do kupy. Oj, będzie cięcia, będzie składania, będzie zabawy z dużo z tym plikiem. Ale wracając do tematu tego tego wejścia, bo ten podcast, raczej ten odcinek raczej nie będzie mieć żadnego tematu ujednoliconego takiego. To tak, jak wracałem ze... i kurde, Teraz nie wiem, czy, czy to już mówiłem kiedy indziej, na falach podcastu, czy, czy, czy nie mówiłem tego w ogóle. Bo na pewno to paru osobom już mówiłem ze znajomych. I mam dylemat. Czy mówiłem to też, też swoim słuchaczom? Słyszałeś już o tą historię? Nie wiem! To jest jak się tak nagrywa chaotycznie. No nic, najwyżej się powtórza jak wracałem ze szkoły Kiedy to było? Trzy dni temu Jakoś tak trzy, może dwa dni temu Na takim y, ciasnym chodniczku W ogóle, pusta droga, pusty ten chodnik Tylko ja, przede mną Idzie jakiś dwóch y, meneli Nie, to nie byli menele No ale pijani, obszarpani brudni, śmierdzący Panowie, nie? Tak się, tak się zataczają się w moim kierunku. No i jeden z nich wyciąga sobie, nie no to obydwoje sobie wyciągają po papierosie, nie? Zapalają tego papierosa. Kultura pełna. Aż nagle jeden z nich odwraca głowę i tak siarczyście, tak, tak, tak, siarczyście tak spluwa na, na chodnik. A ten drugi. Zodek. Nie pluj! Zenek tak się na niego popatrzył tak? Aby co? Zenek? Mówię ci? Nie pluj! Takim przepijaczonym przepitym głosem Zenek już tak za zaczął tak marszyć czoło miał trudności z wymyśleniem riposty na, na tak, tak inteligentną tak tak brutalnie zwróconą uwagę jak to komicznie wyglądało coś pięknego machnął ręką i mówi a dlaczego nie? a tamten Zenek? mówię ci nie pluj młodzież patrzy i tak na mnie wskazuje ręką ja śmiech. Tamten ten gość, ten Zenek, w śmiech, a kolega Zenka, co mu zwracał uwagę, żeby nie pluł, śmiertelnie poważna mina, błędny wzrok, tak się kołysze na nogach. No, trzeba bardzo pochwalić w tym miejscu tego przyjaciela Zenka. Nie spodziewałem się tak wysokiego poziomu kultury, bo takich lumpach miejskich. Naprawdę, coś takiego przywraca wiele w człowieka. Jakie były dalsze losy Zenka i jego przyjaciela? Czy Zenek przestał pluć? Czy się pobili? Czy dopalili papierosa sobie do końca? Nie wiem, bo się spieszyłem na pociąg. Najgorsze jest to, że nie miałem wtedy dyktafonu. Może by... Mi się udało coś nagrać z nimi. To naprawdę ciekawi ludzie. Przynajmniej wrażenie takich sprawiali parę słów. Nie knęli. W ogóle nie przeklinali. Mówili ładnie, trochę nieskładnie. Bo no, mówili znacznie więcej. Potem i wcześniej, tylko że byli wtedy za daleko ode mnie, żebym coś zrozumiał.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 ale niestety nie znalazłem żadnej piosenki, która byłaby jej godna. Pomyślałem, że może w takim wypadku jakiś wierszyk jej wyrecytuje. Wpisałem w Google w wyszukiwarce, jaki wierszyk ma Paweł wyrecytować dla Darii. Tak napisałem, no naprawdę, uwierz mi. Dałem szukaj i wyskoczyło takie coś. To Daria, wierszyk dla Ciebie. Mortwa biedronka? Zasłony poruszone powiewem wiatru Ukazały zamieszkłe czasy. Siedzisz na drewnianym stołku Licząc czarne kropki biedronki. Krzycząc chcesz by zobaczyli, Biegnąc chcesz by poczuli. Lecz wszyscy są ślepi, Tacy głusi. Chcesz uderzyć ją w twarz. Niech cię w końcu zobaczy. Niech poczuje choć ból. Unosisz się i odlatujesz. Ale powrócisz tu za chwilę. Dla ciebie odwieczną chwilę. Chwilę bez końca. Siądziesz znów na stołku i zmarłą już dawno biedronkę znów porachujesz. <śmiech> Yy, to chyba chodzi o to, że Daria zamęczyłaś tą Biedronkę. Markońciu, zaśpiewaj mi coś. Dobrze, to będzie piosenka z ogonkiem. Z Ogonkiem? Jawiórka. Chociaż Biedronka nie ma ogonka A! Ma za to biegi podsłonka. Ale ładnie! Lubisz Biedronki? Lubię, są takie czerwone i mają piękne kropki! Właśnie teraz się kapłem, że jeszcze nie ma żadnego promosa nagranego Jak to się mogło stać? Takie straszliwe zaniedbanie? Jakimi będą reklamować wszyscy moi wielbiciele? Nie wiem. ha, ha, Trzeba ha. coś nagrać. Tylko, tylko, tylko, nie wiem jak, nie wiem co, nie wiem kiedy. Wszak musi mieć promosa Kielce 2009 Hej yo, przeziomarski klimat w swoim kiedy podcast się zaczyna, kiedy bity nawalają, dobra jest zabawa, nawet sąsiad garażu, w red bitów, stawa w bitów, żeby rosną na gruczach Słowa tu nie mają sensu. To co nagram to puszczę więc mikrofon już czerwony i napięcie siada. Leć na stronę i zaciągnij, lubię kiedy pada. <śmiech>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 Nad Afryką wzeszło słońce, gorące i oślepiające jak zawsze. Tego dnia pierwsze poranne promienie oświetliły przedziwną scenę. Po ogromnej równinie ciągnęły zewsząd wielkie stada zwierząt. Słonie, antylopy, żyrafy, gepardy, mrówki, flamingi unoszące się w powietrzu. Wszystkie zmierzały ku w jej skale, by złożyć hołd królowi, synowi króla Mufasy. Na stoku lwiej skały ponad zgromadzonymi zwierzętami czekali król Mufasa i królowa Sarabii. Zbliżył się do nich stary mędrzec Pawian i Rafiki. Rozbił tykwę, zanurzył palec w soku i nakreślił tajemny znak na czole noworodka. Później zajął nim lwiątko na szczyt skały uniósł je w powietrze. Zwierzęta zaczęły głośno wiwatować. Słonie trąbiły, małpy skrzeczały, a sorożce zebry i antylopy tupały kopytami. Gdy wreszcie nad równiną zapadła cisza, wszyscy poddanie króla Mufasy pokłonili się swojemu nowemu cięciu Simbie. W uroczystości nie uczestniczył jeden z członków rodziny królewskiej. Skaza, brat Mufasy, spędził cały ranek bawiąc się z myszą. Zamierzał ją właśnie zjeść, gdy nadleciał zazu królewski majordomus. Zaskoczony Skaza obrócił na moment łeb i mysz dołała uciec. Straciłem przez ciebie obiad, Zazu! Warknął ze złością. Ha! Stracisz jeszcze więcej, bo król jest na Ciebie wściekły. Skaza nie słuchał, był głodny, a Zazu wyglądał wyjątkowo apetycznie. Skaza błyskawicznie przygniót ptaka łapą i już miał go pożreć, gdy rozległ się władczy głos. puść go! Skaza uwolnił ptaka. tak Kogoż to widzą moje oczy? Rzekł szyderczo. Witaj, bracie! Sarabi -i, i ja nie widzieliśmy cię dziś rano na uroczystości. Odezwał się mu fasa. Nie złożyłeś hołdu sobie. Dlaczego? Zaraz, zaraz! Czy to już dzisiaj? Zdziwił się skaza. Chyba po prostu zapomniałem! Fatalnie się dziś czuję, no. Choćbyś czuł się najgorzej, jesteś królewskim bratem! Upomniał go Zazu. Zazu przypomniał także Skazie, że pierwszy powinien pogratulować bratu jako jego najbliższy krewny. Rzeczywiście! Byłem jego najbliższym krewnym, dopóki nie urodził się ten Wypłosz! Prychnął Skazła. Ten Wybłosz to mój syn i twój przyszły król. Skarcił go mu Idę Idę poćwiczyć dworskie kłony. Stwierdził skaza, odwrócił się i odszedł. W bezsensie sensu brak. A to zapowiada się będzie strasznie chaotyczny odcinek. Jakim cudem to ktoś da rany wysłuchać, to ja nie wiem, kompletne planie mózgu. Było coś takiego kiedyś, pranie mózgu. Jakieś dwa lata temu to chyba już umarło. Fajny podcast, parę odcinków przesłuchałem. Oh. Kurde, zapomniałem o co czego chciałem powiedzieć. Sorry. Cześć.